Wznosi rozkłada, kurszt, ukazując do czego jest zdolny. Za chwilę pędzi na łąki i kwiatom usta przykłada gestem w pokłonie, lecz zawadziacko tak nowy poemat wyrecytował szeptem ów gentlemana.